Dobry wieczór wszystkim, Ja, na Jacek jestem alkoholikiem, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Ja chciałem podziękować za obdarzeniem i zaufaniem, że, że, że będę, będę mógł coś wnieść dzięki swojemu doświadczeniu właśnie z krokiem ósmym i, i po części z tradycją ósmą. Nie? Krok, krok ósmy, który mówi Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim. W moim rozumieniu taki prosty, jasny komunikat, nie? Wziąłem kartkę, długopis, no i, no i jazda. Ale już doświadczenie z pisania kroku czwartego pokazało mi, że, że to musi być napisane, nie? Nie pomyślane, tylko napisane. Bo po prostu jak pisałem, to to przypom przy przypominało mi się bardzo, bardzo wiele takich dodatkowych spraw i, i, i, i głównie osób, nie? które gdzieś kiedyś pokrzywdziłem. Yy, ogólnie dodam, że mniej więcej 90 osób z tabeli kroku czwartego trafiło na tą, na listę kroku ósmego, nie? Na tą listę ósemki. A cała reszta była właśnie wynikiem tego, że, że pisałem, że, że wracałem w te Stare, ale, ale i nie tylko stare czasy, nie? Ogólnie u mnie w, w czwartym, w czwartym kroku, nie? Robiłem tą podstawową, taką główną inwenturę e, swojego życia, nie? I jak pisałem już w tym kroku, nie? E, największe te trupy z szafy powyciągałem, jak to się mówi, nie? A ta prosta zasada, która e, do mnie wtedy dotarła, że Ludzie, którzy rzekomo mnie skrzywdzili, odpłacali mi tylko pięknym za nadobny, nie? I, i, I dzięki tej zasadzie y, ona ich przeniosła właśnie do, do, do listy kroku ósmego, nie? Y, czemu listy, a nie, a nie tabelki z opisem i, i całą resztą, jak w kroku czwartym, nie? Y, też to do mnie dotarło. Ym... Dzieje się tak dlatego, że yy, bardzo szybko, yy... to znaczy jak tylko zaczynałem się dłużej zastanawiać, nie, nad, nad yy, czemu komuś, czemu kogoś ukradłem, czy, czy dałem po popysku, po tym szybciej wychodziło mi na to, że, że w sumie to mu się należało, nie. I to takie, kurde, gmeranie, gmeranie w tym wszystkim do niczego dobrego nie prowadziło, nie? A ja wiem, że moja chora głowa to niejako z automatu usprawiedliwia sobie te najgorsze podłości, jakie się dopuściłem, nie? To, no, dla mnie po prostu to tak działa, nie? Także osoba, konkretna krzywda i, no i trochę miejsca, nie? Żeby dopisać uwagi od, od sponsora, nie? Który... Y, które na pewno pojawią się w trakcie y, czytania tego kroku, nie? Bo y, mo, y, można tak y, y, powiedzieć, że przeskoczę trochę na, na koniec tego wszystkiego. Y, koniec końców y, tworzenia tej listy jest y, czytanie, nie? Jej drugiej osobie, w moim przypadku był to sponsor, ale to też nie jest regułą, nie? Ja słyszałem o, o innych yy, realizacjach kroku tego ósmego w grupach warsztatowych bądź, bądź podobnych. Nie? Ja akurat takiego doświadczenia nie mam. Ja czytałem sponsorowi i u mnie to tak yy, wyglądało. Nie? Yy, ja czytałem i, i potem omawialiśmy każdą pozycję. Wtedy już tak wnikając trochę mniej, trochę więcej w, w te szczegóły. Yy, druga druga zaufana osoba, czyli sponsor, nie? Z powodzeniem y, był w stanie powstrzymać mnie przed y, zrobieniem z siebie ofiary, a nie ze stanem faktycznym oprawcy, jakim byłem, nie? I trochę trochę uciekłem na, na sam koniec, a, a warto wrócić, bo chociaż lista teoretycznie już, już zrobiona, to, to jest jeszcze, to, to, to przecież nie wszystko, nie? Bo, bo w tej treści tego kroku mamy jeszcze mowę o, o gotowości, nie? I, i, i, tu, I tu dopiero się zaczynają schody, nie? To, to tak, y, ja myślałem, że to tak łatwo będzie, o, przyszła gotowość i, i jest ok, nie? Y, żeby dobrze zrozumieć y, na co mam być gotowy, ja musiałem sobie zdefiniować pojęcie, czym jest, czym jest krzywda, nie? I, i, I tu pomogła mi taka prosta, prosta zasada, którą zacząłem się kierować praktycznie od, od początku pracy na programie, nie? I ja przyjąłem taką zasadę, nie rób drugiemu, co tobie miłe. I, i, I warto jeszcze w tym temacie chyba wspomnieć, że w tym momencie dotarło, to mnie, że oprócz takich oczywistych krzywd, nie? Typu yy, wlać komuś, nie? Czy, czy okraść kogoś. Są jeszcze te krzywdy, które wynikają z, tej, z tej, tej krzywdy głównej, nie? Na zasadzie takiej, można powiedzieć, piramidy, nie? To, to, teraz dla mnie to jest rzecz bardzo prosta, nie? Okradłem człowieka z pieniędzy, yy, czyli, czyli w sumie okradłem również z tych pieniędzy jego rodziny, nie? Żonę, dzieci, czy, czy, czy, czy, czy jak to tak patrzeć na to, nie? I, czy, czy, czy, czy na przykład gdzieś komuś wlałem, nie? I, i to też jest taka krzywda, która, która nie tylko jego dotyczy, nie? Bo to, do, dotyczy też również jego bliskich, którzy mieli związane z tym problemem, musieli się denerwować, gdzieś, gdzieś zakłopotanie jakieś i, i, i to wszystko, wszystko y, tak wychodziło, nie? skrzywdzić człowieka, można również yy, nic nie robiąc. Albo raczej, prościej mówiąc, yy, yy, nie robiąc tego, co powinienem robić, nie? U mnie taka sytuacja też zaistniała w kontekście yy, wychowania dzieci, nie? Bo przecież jak, jak, jak piłem, będąc pijany, nie byłem w stanie wnieść yy, odpowiednich wartości do ich życia i, i gdzieś Gdzieś, gdzieś pokazać im, jak to, jak to powinno wyglądać naprawdę, nie? Yy, całe, całe moje w tym wszystkim szczęście, że, że żona yy, poradziła sobie tak, jak potrafiła, nie? Yy, z tym i, i chociaż yy, syn, synowie nie mają problemów tam z, z, z używkami, nie? Młodszy może trochę, ale, ale w tym starszym ja widzę, jaką krzywdę mu zrobiłem, nie? Bo, bo, widzę jego zachowanie, nie? Wtedy... On, jest, on jest, taki, jak ja byłem, nie? Ta nietolerancja, taki, kurde, rasizm, gdzieś ksenofobia, to wszystko w nim mocno siedzi, nie? Kult siły i, i, i... mimo tego, że on, on, praktycznie nie pije, nie? Nie używa, nie używa żadnych takich używek, to, to patrzę na niego jak w lustro, nie? I, I żal mi gdzieś, kurde, tego, tego wszystkiego, że, że to tak nie powinno być, nie? I, i ciężko jest to, to odkręcić gdzieś, nie? Próbuję, ale, ale to też zdaję sobie sprawę, że, że nie na wszystko mam wpływ, nie? Yy... Na, na tej liście też warto, warto powiedzieć, bo na mojej liście znalazły się e, osoby, o których, e, o których wiem, że, że nie będę w stanie ich odnaleźć, nie? Po prostu upływ czasu, gdzieś takie przygodne zdarzenia, bardzo dużo tego miałem w życiu, bo to, tych, tych, tych powiedzmy, że przygód przeżył, nie? E, jest stało, To też się stało elementem tej listy i, i powiem szczerze, że Samo opowiedzenie o tym, nie, yy, yy, o tych faktach, nie, jakie, jakie miały miejsce, gdzieś, gdzieś, gdzieś zrzuciłem to z siebie, nie i, i, i gdzieś, gdzieś przyniosło mi to ulgę. Yy. W sumie to już teraz tak trochę poszedłem krok dziewiąty, nie? I, i, i to, to, to też nie jest tematem y, dzisiejszego mityngu. Y, teraz może wrócę jeszcze do, do tej samej gotowości, nie? Bo, bo, bo ten krok też mówi o tej gotowości. Y, pisząc tą listę, wydawało mi się, że jestem, że jestem gotowy iść do każdego z, tej, z, tej, z tych osób, każdego z tej listy i tak po prostu porozmawiać z nim, przeprosić, nie? zapytać, jak mogę teraz tą, tą krzywdę Y, tą krzywdę y, zawinioną krzywdę nie, wy, wynagrodzić i, i jak y, powiedziałem, wydawało mi się, nie? Bo, bo weryfikacja to nastąpiła podczas realizacji tego kroku dziewiątego, nie? I wtedy, wtedy znowu okazało się, że muszę wrócić y, do tej gotowości, nie? Y, dla mnie absolutną podstawą było wyzbycie się y, wszelkich uraz, nie, wobec y, tej przepraszanej osoby, bo, bo zadośćuczynianie, y, zadręczanie się tą, tą, tą urazą, nie, y, urojoną bądź, bądź nieurojoną y, tego, tego człowieka, którego mam przeprosić wobec mnie, y, to prowadziło do, do obniżenia tej gotowości do, do minimum, nie? I, i, I sprawiało, że to wszystko takie robiło się nieszczere, fałszywe, nie? I, i nieuczciwe, a, a dla mnie, dla mnie uczciwość yy, to jest podstawa realizacji programu. nie? Bez tego, bez tego, bez tego nie ma w ogóle nie, nie ma co podchodzić, bo, bo to się mija z celem, nie? Yy, o gotowość można prosić swoją siłę wyższą, nie? I, I też wielokrotnie się do tego uciekałem, żeby, żeby gdzieś, gdzieś, to, gdzieś to do mnie przyszło, nie? Tyle, że y, również sobie trzeba zdać y, fakt z tego, że, że ta siła wyższa y, nie pójdzie i nie zrobi tego z, y, za mnie, nie? Y, działać muszę ja. A, i, I wiem, że chociaż y, ona mi pomoże, y, to, to ten osta ostateczny krok muszę zrobić, ja nie? I, i, i to yy, też już teraz zacząłem wchodzić w krok dziewiąty, yy, także yy, moje doświadczenie na, na, na, na temat kroku ósmego, yy, to chyba wszystko, bo, bo, bo tutaj też nie ma, nie ma co za dużo mówić, nie? Yy, ja się jeszcze odniosę do, do tradycji, nie? Tej, tej ósmej tradycji. Treść tradycji ósmej tradycji, ta krótka, nie? To jest działalność we wspólnocie A powinna na zawsze pozostać honorowa, dopuszcza się jednak zatrudnianie niezbędnych pracowników w służbach A. I i, i dla mnie to długo, długo było takie masło maślane, nie? Niby, niby, coś honorowo, czyli ja to rozumiem za darmo, nie? A jednak dopuszcza się zatrudnianie, czyli zatrudnianie za kasę. To, to, to gdzie tutaj sens i logika? I długo się z tym szarpałem, nie? Yy, tylko, że z biegiem czasu, nie, właśnie z, z, z, z, e, słuchając doświadczeń ludzi na mityngach, i, i, i, i, i, i y, y, spikerek, też uczestnicząc w, w tych warsztatach tradycji, nie? Y, zrozumiałem, że, że w tym szaleństwie jest metoda, nie? bo nawet już y, y, treść, y, ta dłuższa ta, y, tradycji, nie, która mówi, też pozwolę sobie ją przytoczyć, wersja długa. Anonimowi alkoholicy nigdy nie powinni stać się y, zawodowcami. Przez zawodowstwo rozumiemy pomoc udzielaną alkoholikom za opłatą lub na etacie. Możemy jednak zatrudniać alkoholików doświadczenia takich usług, usług, do których musielibyśmy najmować niealkoholików. Tego rodzaju prace powinny być należycie wynagradzane. Nigdy natomiast nie powinno się y, płacić za realizację dwunastego kroku. I, i, tutaj, y, I tutaj już mi się oczy w pełni, w pełni otworzyły, nie? W pełni. No powiem trochę bardziej, nie? Czyli y, niosę posłanie za darmo, ale y, jakby się złożyło, że na przykład grupa by potrzebowała, ja tam teoretycznie tak mówię, nie? Zakładam, żeby to prosto było z, zrozumieć. Jak ja to zrozumiałem, jakby grupa potrzebowała y, skorzystać z, z mojego samochodu, ja mam busa akurat gdzieś coś przewieźć, gdzieś by trzeba było y, no, taka by była zaistniała potrzeba, czyli y, mój samochód, mój, mój czas, y, wtedy należy mi się i, i ja powinienem przyjąć Należy to za wykonanie usługi zapłatę. Nie? Y, a jeszcze bardziej to upraszczając, to. to też przyjęłem taką zasadę, y, chyba najlepszą z tego wszystkiego. Y, darmo dostałeś, darmo oddaj, nie? I, I ja myślę, że tutaj y, 30 minut nie minęło, a ja już jestem y, w sumie y, o tym, co miałem powiedzieć, nie? Y, y, Mam nadzieję, że, że, że ktoś też się odniesie. Jeżeli są jakieś pytania, y, jeżeli będę potrafił, to, to chętnie odpowiem. Dziękuję.